Tak, teraz idzie maleją gwiazd. To znaczy, ja jestem gwiazdą, a te światełka, które mnie podświetlają, to Mroczne, są... to angielijskie książę. Te światła też za ciebie. No. Żebym mógł się co półtorej metra wyłaniać ze mgły. Czekał się Rydwan z koni. Ale wybrałeś spacer. Tak. Halo? Halo, halo? Halo, jesteś tam jeszcze? Pr proszę mi na ja ciebie, nie wzdychaj. Puszcz Papa, się... Cafe, najbardziej erotyczny podcast w siebie. Dlatego no te, no nie puszczę. Oj, no wiesz? Przynajmniej byłoby coś ciekawego w tym twoim radio. To nie jest radio, to jest podcast. Mówię przecież. Nie, powiedziałeś radio. To no jest to samo, tylko już bardziej wygodne. Nie muszę biec do domu na jakąś audycję. Tylko możesz ją sobie ściągnąć w każdej chwili? Ściągnąć sobie mogę, co chcę, w każdej chwili. Tak. I możesz powiedzieć znajomym, że słuchasz podcastu Papa Cafe. Papa Cafe. Z każdego głupich 10 minut, jak wytnę dwie, to będzie 6 minut. <głos>